Okej, okay. tytuł naszej, naszego konferatu to jakąś matką oczekiwania ma jak społeczeństwo wobec matek. Um, kim jest matka? Jakie uczucie budzi w nas to słowo i z czym się kojarzy? Matka to symbol, archetyp. Większość ludzi ma konkretnie ukształtowane wyobrażenie na temat tego, w jaki sposób powinna zachowywać się, jakie posiada cechy, zarówno ta dobra, jak i złama. W naszym referacie zajęłyśmy się zagadnieniem oczekiwań, jakie stawia społeczeństwo polskie, bo tylko po tym gruncie będziemy się poruszać, wobec matek, a także stereotypów dotyczących macierzyństwa, które nadal funkcjonują i mają się bardzo dobrze, mimo zmian i walk, jakie z nimi toczą zarówno media, zarówno media, jak i środowiska naukowe, szczególnie feministyczne, ale do rzeczy. Yes. Jest, ja Przemiany technologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, które dokonały się w XX wieku, doprowadziły do wielu przeobrażeń w sferze życia codziennego. Współczesny model rodziny oddalił się znacznie od tradycyjnego, powszechnego, przez wieki ideału. realu. Niejteśniejszą, wielodzietną rodzinę zastąpiła rodzina nuklearna, zaczął docierać się również wyraźnie dawniej podział ludzi na męskie i kobiece, chociaż jak wiemy, nie do końca. Zmiany te doprowadziły do utworzenia nowego wzoru, który jest odbiegające odbiegający od nuklearnej, heteronormatywnej normy, formy rodzin. Jakie są teraz coraz powszechniejsze, takie jak na przykład kobieta samotnie wychowująca dziecko, rodzina paszórkowa, rodzina bezdzietna, rodzina niesformalizowana prawnie, czy związki homoseksualne. I te właśnie formy są, że dużą ilość Polaków nadal postrzegane, cytując socjolożkę Iwonę Kudlińską, jako niezdolne do utrzymywania porządku społecznego, a nawet zagrażające dominującym wartościom i interesom społecznym. Macierzyństwo, które jest nierozerwalnie związane z instytucją rodziny, również nie uwolniło się od stereotypizacji i mimo, że na przestrzeni ostatnich lat wizerunek kobiety uległ wielu transformacjom, to społeczne, które są jej przypisywane od wieków, a tym samym konkretny zbiór oczekiwań, niewiele się zmieni. Nadal uważa się na przykład, że podstawową i najważniejszą rolą kobiety jest właśnie macierzyństwo. Zerkając na, do, do najpopularniejszych czasów dla kobiet oglądając telewizję śniadaniową, tak jak dzień dobry pochala, możemy zobaczyć jaki wizerunek kobiet kształtują media. Tak więc istotą roli kobiety pozostałą, bociężoną, oczywiście w heteroseksualnym związku, dbającą o jakość związku, matką, opiekunką i wychowawczynią swoich dzieci oraz gospodynią domową. Ma ona ponadto być uprzejma, wrażliwa, romantyczna, ale co też ważne, atrakcyjna. Ideał dobrej matki zostanie tak współcześnie wzbogacony o nowy element. Od dobrej matki oczekuje się, że z powodzeniem będzie dzielić swój czas pomiędzy dom i pracę. Tak więc kobieta nie tylko powinna opiekować się dziećmi, robić zakupy, karmić całą rodzinę, sprzątać, ale także osiągać sukcesy zawodowe. Taki podział rzeczywistości jest więc napięć, z którymi kobiety muszą się zmagać na co dzień. Często są one świadome istnienia ideału czy wzoru dobrej matki, a także oczekiwań jakie ma wobec nich społeczeństwo i ciąży na nich, na myśl, że nigdy nie będą w stanie ich zrealizować. Ale skąd w Polsce taki właśnie wzór idealnej matki? Okazało się, że na polskie społeczeństwo największy wpływ miały w szczególności dwa historycznie uwarunkowane wizerunki matek. Pierwszy z nich to wizerunek, a właściwie mit matki Polki, który na wiele sposobów do dziś funkcjonuje ceny konstruujące takiej kobiety to przede wszystkim pracowitość, ofiarność, zdolność do poświęceń, przekonanie o nie zastąpiono w wykonywaniu zajęć domowych, wielofunkcyjność w realizowaniu tych zadań i dbaniu urocznia. W czasach zaborów i później podczas Wojen Światowych kobiety nie mogąc walczyć na froncie, miały w obowiązku walczyć za ojczyznę w inny sposób. I to na nich spoczywał właśnie obowiązek zapewnienia ciągłości polskiej kulturze, językowi i obyczajom, czyli rodzenia dzieci, wychowywania ich w duchu głębokiego patriotyzmu, a także przygotowywania ich do wyjścia na front i walki za Polskę. Matka Polka dbała oczywiście jednocześnie o gospodarstwo domowe, ale w wyniku braku mężczyzn musiała być samodzielna i samowystarczalna. Drugim takim ważnym wizerunciem, kształtującym dzisiejszy ideał matki Polski był obraz matki w PRL-u. Oczywiście bazował on w pewnej mierze na tym wcześniejszym. Oprócz opieki nad dziećmi, kobiety musiały jeszcze stać w kilometrowych kolejkach i zdobywać jedzenie, a dodatkowo jeszcze zarabiać na rodzinę razem z, mę z mężem. Kobieta socjalistyczna to przede wszystkim kobieta wielofunkcyjna i wielozadaniowa. Wszystkim się zajmuje, wszystko potrafi zrobić, żadnej pracy się nie boi, jak to w serialu 40 lat zostać granicyz Ireny Kwiatkowską. Kasia wygodała o matki Polki, jaki funkcjonuje w naszej przestrzeni społecznej. E, I ten mit można określić mianem e, takiego skryptu działania, który określa, jaka powinna być matka. Czyli ten skrypt działania wyznacza e, zasady jej postępowania oraz normy zachowań. E, jednak ten idea matki w starciu z codziennym życiem e, może być źródłem pewność napięć spowodowany niemożnością podążania według tego skrytu. I określonych norm, które określają matkę jako dobrą, może oczywiście skutkować pojmowaniem jej jako e, złej matki. I chciałabym teraz przedstawić kilka takich konfliktów, czy napięć, które właśnie udało nam się zaobserwować w przestrzeni medialnej e, oraz obserwacje przedstawicieli nauk społecznych, którzy też te problemy zarysowują. I Pierwszą taką parą przeciwstawnych sobie postaw, jest właśnie postać Matki Polki, silnej, zaradnej, zdolnej do poświęceń tak i przeciwstawny obraz słabej matki niewydolnej. Matka Polka to tak jak wspominała Kasia, kobieta silna, potrafiąca zrezygnować z wybuchu w pewnym sensie również samej siebie, na rzecz swoich dzieci. Idea ten stawia w pewnym sensie znak równości między kobiecością a macierzyństwem. I macierzyństwo staje się tutaj elementem tożsamości kobiety. Sensem życia kobiety jest właśnie wychowanie potomstwa, obdarowanie go po wszystkim, co niezbędne do życia, opieka, zatrudnienie bezpieczeństwa, rozwoju i tym podobne. I takie ujęcie kobiecości i macierzyństwa jest utożsamiane z czymś naturalnym. Towarzyszy temu też idealizacja macierzyństwa, wpisująca się w tak tzw. intensywnego macierzyństwa, które określa je jako doświadczenie wyjątkowe, magiczne, i dające satysfakcję. I taki obraz matki jest przeciwstawiany matkom samotnym lub matkom, które korzystają z pomocy społecznej i określane są mianem matek niebydolnych. Matki te często utożsamiane z matkami różnych wielodzietnych, rodzin o niższym statusie ekonomicznym mogą być charakteryzowane na przykład w ten sposób i przytoczę teraz cytat z książki Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych autorstwa Aleksandry Maciarz. Macierzyństwo kobiety niewydolnej wychowawczo. Zdarza się wówczas, gdy kobieta w znacznej mierze nie radzi sobie z wypełnianiem czynności wykończyć wobec dziecka. Zanietuje je zdrowotnie, przejawia bezradność w różnych sytuacjach wychowawczych i popełnia liczne błędy w i jego potrzeb oraz jego wychowaniu. Niewydalność wychowawcza może być spowodowana obniżoną sprawnością intelektualną lub kulturową kobiety, niskim poziomem świadomości pedagogicznej lub negatywnymi cenami jej charakteru, jak. Lenistwo, niekonsekwencja, brak poczucia odpowiedzialności, niewytrwałość i tym podobne. Kobiety przejawiające wymienione cechy Zwykle dopuszczają się krańcowych zaniedbań gospodarczych i higienicznych w swoim domu są niewydolne nie tylko w roli matki, ale również w roli żony i gospodyni. Czyli widzimy, że skutkiem odbiegania od tej społecznie ukonstytuowanej roli matki, zaradnej i zdolnej do poświęceń, może być m.in. nadanie piętna bezradności i stygmatyzacja społeczna. Więc mamy tą pierwszą dychotomię, matkę silną, słabą matkę niewydolną. Kolejny konflikt dotyczy kwestii pracy, o której już wspominała Kasia. Ze względów ekonomicznych, a często dopiero w drugim rzędzie, z ideologicznych, pary wychowujące dzieci przyjmują różne strategie wychowania i utrzymania rodziny. W jednych przypadkach kobiety decydują się pozostać w domu po urodzeniu dziecka lub być nadal za aktywne zawodowo na rynku pracy. I należy zauważyć, że w społeczeństwie istnieje znowu dichotomiczny podział na sferę ekonomiczną, która wpisuje się w sferę publiczną oraz w sferę życia rodzinnego, czyli tak zwaną sferę prywatną. I podział ten ujawnia się konfliktem sprzecznym ze sobą oczekiwań społecznych i może być też polem do manipulacji politycznych. Z jednej strony od kobiety oczekuje się, że będzie aktywna zawodowa na rynku pracy, co będzie stymulowało wzrost gospodarczy, a z drugiej strony kobiety zachęcane są do reprodukcji, co będzie lekarstwem na demograficzną zapaść polskiego, w o której tak wiele się dzisiaj mówi w mediach. Do tego dochodzi jeszcze ideał oddanej matki, poświęcającej dziecku maksymalną ilość swojego czasu i z tego powodu matki, które decydują się na pracę zawodową, Mogą odczuwać wyrzuty sumienia spowodowane tym, że, że nie są w 100% oddane swoim dzieciom, więc mogą czuć się lub zostać określone przez otoczenie jako złe matki. Z drugiej strony, matki, które pracują w domu i trzeba zauważyć, że praca w domu jest wartościowana niżej niż praca w sferze publicznej, to z kolei żałują, że nie mogły realizować się zawodowo. I stereotypiczne idea matki, o którym mówimy w tym momencie, jest często łamane w mediach. E, przyjrzałyśmy szereg wysokich adresowanych mamom fragmenty właśnie programów telewizji śniadaniowej, e, które odnosiły się do sfery macierzyństwa i faktycznie pojawiają się tam takie sformułowania, jak mama pracująca, mama, która ma czas dla siebie", mama zadbana, e, które te hasła próbują jakby wyciągnąć kobiety z tej sfery prywatnej, ale w pewnym sensie wracamy tutaj do punktu wyjścia, ponieważ kobieta matka nie tylko wychowuje dzieci, bo śmieca się dla rodziny, ale też pracuje zawodowo, jest zadbana, wysportowana, czyli słowem idealna. Jednym z takich kluczowych oczekiwań, jakie stawia się matkom, jest zapewnienie dziecku maksymalnego bezpieczeństwa. I kiedyś w znacznej że kobiety bazowały na podstawie swojego doświadczenia, doświadczenia swoich matki, babci tak zwanego instynktu macierzyńskiego, a dzisiaj wiedza jest często określana jako nieaktualna albo nawet zacofana. I w opozycji do nich stoją matki dobrze wykształcone, które wiedzą o ciąży i o macierzyństwie czerpią z poradników, z czasów medycznych, szkół urodzenia oraz od lekarzy specjalistów. I jak zauważył Zygmunt Kreis, która analizowała ten problem, problemem jest tutaj brak przekazu międzypokoleniowego, ponieważ cytuję, Matki nie opowiadają swoim dorosłym córkom, czym była dla nich ciąża, urodzenie dziecka, macierzyństwo, jakie odczucia, przemyślenia i trudności się z nimi wiązały. Ten cenny, bo osobisty bagaż intymnych doświadczeń młodym matkom wydaje się zupełnie niepotrzebny. Być może dyskus, dyskurs ekspercki jest na tyle przekonujący, że wydaje się, że przekazuje całość wiedzy o macierzyństwie i że prywatne autorytety emocjonalne są dzisiaj bezużyteczne. Kolejnym elementem tej dychotomii jest podążanie za aktualnymi trendami w sposobie wychowywania dzieci, karmienia, leczenia, tym <śmiech> I Przykładem może być tutaj trend naturalnego karmienia piersią, który ma wpływać na wzmocnienie więzi matki z dzieckiem, wzmocnienie układu odpornościowego, ma zapobiegać alergiom i część kobiet, które nie decyduje się na karmienie piersią i karmią dzieci mlekiem modyfikowanym, uznawane są za nie odpowiedzialne. I jednak przeszukując czasopisma dla mam, zauważyłyśmy kilka artykułów, które starają się ukazać, że owszem, karmienie piersią jest niezwykle wartościowe, ale decyzja należy do matki i zależy od wielu różnych czynników, czyli nie jest wyrazem jakiegoś braku odpowiedzialności. E, więc współcześnie wzór idealnej matki ciągle się zmienia. Mówi się, że symbol matki Polki został zastąpiony kobietą interesu, dbającą o swój wygląd i samorealizację, świadomą swoich potrzeb, nowoczesną, wyzwoloną, ale jak widzimy jednocześnie zaradną, idealną panią domu, supermamą, dawie najwyżej uwartościowane cechy matek zostały więc uzupełnione o nowe elementy. Społeczne oczekiwania wobec nich są więc, jeśli nie coraz większe, to na pewno równie duże, co, co wcześniej. Społeczeństwo wytwarza presję wobec kobiet, by jednocześnie spełniały wszystkie te oczekiwania, a media bardzo często próbując walczyć ze stereotypami, stereotypami nieświadomie tworzą nowe. W ten sposób, e, starając się walczyć z mitem Matki Polki, tworzy się nowy mit nowoczesnej, wiecznie młodej i pięknej supermatki, które może być unikalne i